Jan Lechoni. Wydaje mi się, że natchnienie jest to rzecz, która działa albo w sposób błyskawiczny, namiętny, taki zapalczywy szalenie, albo też działa powoli i w ten czas można ją obłaskawiać i kierować. Jarosław Iwaszkiewicz. Jestem pisarzem, którego świadomość odgrywa nie bardzo dużą rolę, mniejszą niż może u innych, prawda? raczej jestem pisarzem instynktownym. Należeli do Wielkiej Piątki i łączył ich Skamander, międzywojenna grupa poetycka. Łączyło ich także powikłane życie osobiste, a dzielił ocean i polityka. Po 1945 roku Jan Lechoń był za wielką wodą na emigracji w Stanach Zjednoczonych, nie chcąc wrócić do stalinowskiej Polski. Jarosław Iwaszkiewicz wybrał nową Polskę Ludową, posłowanie i szefowanie Związkowi Literatów Polskich. Czy Lechoń to poeta niezłomny, a Iwaszkiewicz zaprzedał duszę reżimowi?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 Dzień dobry, witam serdecznie. Przypomnijmy, Jan Lechoń to rocznik 1899. O pięć lat młodszy od drugiego bohatera Jarosława Iwaszkiewicza, urodził się właściwie jako leszek Józef Serafinowicz w rodzinie szlacheckiej o rodowodzie tatarskim. Choć w okresie dwudziestolecia międzywojennego przypisywano mu pochodzenie. Żydowskie. I można by powiedzieć, że był cudownym dzieckiem, bo jego talent poetycki ujawnił się bardzo wcześnie. Już jako trzynastolatek debiutował tomikami wierszy. Potem było chyba już troszkę gorzej, aczkolwiek jego dojrzałym debiutem był karmazynowy poemat z 1920 roku. Czy wielka sława w tak młodym wieku zadecydowała później o problemach Jana Lechonia? Problemach psychicznych, załamaniu psychicznym? Jan Lechoń rzeczywiście zadebiutował, choć pięć lat młodszy od Jarosława Iwaszkiewicza, kilka lat przed swoim starszym, późniejszym, wieloletnim kolegą. Te pierwsze dwa tomiki wydane w wieku właściwie dziecięcym nie były jednak później traktowane poważnie przez Jana Lechonia. Były bowiem trochę wymuszonymi przez matkę, zapatrzoną w syna i uporczywie starającą się Dostrzec w nim i pragnąc, żeby inni w nim dostrzegli drugiego Słowackiego. Prawdziwym debiutem Lechonia stał się dopiero karmazynowy poemat z roku 20. przyjęty z entuzjazmem, podobnie jak jego drugi tomik, kilka lat późniejszy. I te dwa wprowadzające w wielką literaturę tomy poezji sprawiły, że rzeczywiście poziom, na którym znalazł się Jan Lechoń, poziom oczekiwań wobec niego, Stał się tak wysoki, że niezwykle trudno było mu sprostać w następnych latach, w szczególności w drugiej dekadzie II Rzeczpospolitej, temu oczekiwaniu, tej presji. I być może to był jeden z powodów zatrzymania jego głosu na wiele lat, właściwie aż do II wojny światowej, jego głosu poetyckiego. Ale przecież nie był to czas zmarnowany przez niego, to był czas niezwykle wręcz gorączkowej aktywności zarówno organizatorskiej, dyplomatycznej, kulturotwórczej. W tym akurat byli obaj bohaterowie tego dzisiejszego naszego spotkania podobni. Obaj byli niezwykle ważnymi postaciami życia kulturalnego II Rzeczpospolitej, w pewnym sensie ambasadorami tego życia w Europie okresu międzywojennego. A cieszę się bardzo, że mogłem ich tutaj wywołać razem. Bowiem warto rzeczywiście zastanowić się nad dramatycznymi wyborami literatury polskiej, kultury polskiej w XX wieku, które te dwie postaci tak długo idące razem, a potem tak dramatycznie właśnie podzielone reprezentują. To jest wybór tu trwania za cenę kompromisów, za cenę czasem nawet więcej niż kompromisów, głębokiej kompromitacji. I wybór odmowy uznania tego, co złe, tego, co nie zgadza się z wizją wielkiej, romantycznej, wspaniałej Polski, którą niósł ze sobą ten wątek kultury polskiej Jan Lechoń. Ten pierwszy natomiast wątek kompromisu to postać Jarosława Iwaszkiewicza nazwanego przez Konstantego Jeleńskiego znakomitego krytyka literackiego, emigracyjnego petenem literatury polskiej. Petenem, czyli takim no, symbolem kolaboracji, który w zamian za kolaborację coś próbuje dla swojego kraju, dla trwania, dla materii. Peten Francji, Iwaszkiewicz, Kultury Polskiej załatwić u okupantów, u tych, którzy zdobyli i zgwałcili jego kraj. Peten u Niemców, a Iwaszkiewicz u Sowietów i ich komunistycznych mianowańców w Polsce. Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń. Panowie byli członkami Wielkiej Piątki, czyli grupy poetyckiej Skamander okresu dwudziestolecia międzywojennego. Poza nimi byli także Słonimski, Tuwim, Wierzyński. Lechoń przyjaźnił się w tym czasie z Julianem Tuwimem. Lechoń sympatyzował z Sanacją. Tuwim bardziej skłaniał się ku Lewicy. Czy możemy mówić o jakichś ściślejszych relacjach Lechonia z Iwaszkiewiczem w czasach Skamandra? Może warto chwilę zatrzymać się jeszcze nad drogą obu poetów do tego spotkania warszawskiego, bo myślę, że w tej drodze jest już niemała część odpowiedzi na pytanie o różne ich później wybory. Przypomnijmy, Jarosław Iwaszkiewicz urodzony w Kalniku na Kijowszczyźnie, na dalszych kresach polskości, oczywiście w zaborze rosyjskim. Może trudno nam to sobie wyobrazić, ale wtedy Kijowszczyzna nie była całkowicie obcą dla Polaków ziemią, w czasach I wojny światowej, kiedy również będzie tam przebywał Jarosław Iwaszkiewicz w Kijowie, było blisko 100 tysięcy Polaków na mniej więcej 300 tysięcy mieszkańców tego miasta. Jednakże ta perspektywa dalszych kresów, dla których Warszawa, stolica tętniąca życiem w momencie odzyskania niepodległości była oczywistym centrum, a kresy, jak sama nazwa wskazuje, pozostawały pewnego rodzaju peryferią. To była droga długa, daleka dla Iwaszkiewicza, droga ku górze. To było pięcie się z pozycji, którą gorzko chyba przeżywał Iwaszkiewicz. Jego ojciec, Iwaszkiewicz był późnym dzieckiem, urodził się kiedy jego ojciec miał 52 lata. Jego ojciec walczył w powstaniu styczniowym i stracił, jak bardzo wielu uczestników powstania, swoją pozycję. Został zdegradowany do pozycji, do życiowej pozycji Buchaltera w cukrowni właśnie na terenie dzisiejszej Ukrainy. I to właśnie pięcie się od pozycji syna Buchaltera... W pewnym sensie opisuje w niemałym stopniu autobiograficzna powieść Jarosława Iwaszkiewicza z 23 roku, Hilary, syn Buchaltera. Taki słowo karierowicz nie jest może najdelikatniejsze ani nie jest całkiem odpowiednie, ale ktoś, kto przybywa z prowincji i próbuje zrobić karierę. Elementem tej kariery ostatecznie stanie się doskonałe małżeństwo w 22 roku z dziedziczką wielkiej fortuny. Lilpopów, przemysłowców warszawskich, żydowskiego pochodzenia. Syn Buchaltera, który pniesie do góry z tej niezwykle żywej kulturowo, ważnej dla naszej kultury w XX wieku prowincji, jaką była dzisiejsza środkowa Ukraina, bo przecież stamtąd pochodzi niedaleki krewny Iwaszkiewicza i jego serdeczny przyjaciel Karol Szymanowski. Stamtąd przyszedł do literatury polskiej Bolesław Leśmian. To była ważna droga. Nie każdy przeżywał ją tak jak Iwaszkiewicz, ale Iwaszkiewicz przeżywał ją chyba tak jak to zrelacjonował w Hilarym synu Buchaltera, jako awans, gdzie trzeba pracować na tą pozycję. Ta pozycja była natomiast niejako dana w darze od losu, od opatrzności Lechoniowi, Leszkowi, Serafinowiczowi, bo był genialnym dzieckiem, od razu pisał wiersze cieszące się ogromnym uznaniem, już jako siedemnastolatek recytował mowę ku czci Henryka w momencie, kiedy doszła do Warszawy wiadomość o śmierci wielkiego pisarza, był jako ten wunderkind zasiedziały w Warszawie, bo trudno sobie wyobrazić poetę, pisarza bardziej warszawskiego niż właśnie Lechoń. To był z gruntu warszawiak, zakochany w swoim mieście, nie do odcięcia od tego miasta i pewnie to właśnie rozłączenie, nie tylko z Polską, ale konkretnie z ukochanym miastem, z Warszawą. Było jednym z powodów jego tragedii i jego decyzji samobójczej, choć oczywiście to zawsze pozostanie kwestią domysłów. Pierwsza decyzja, już pojawiła się decyzja samobójcza na początku lat 20. XX wieku. Ta druga z 56. była już udaną próbą samobójczą, czyli od młodości myślał o samozagładzie, tak by można rzec o Lechoniu. To rzeczywiście historia bardzo tragiczna, charakteru silnego i jednocześnie słabej psychiki. Bo charakter Jan Lechoń, ten pseudonim wybrał sobie w młodzieńczym wieku, występując w przedstawieniu nawiązującym do tradycji prasłowiańskich, właśnie do słowiańskiego Lecha. Jan Lechoń rzeczywiście miał psychikę bardzo delikatną, był człowiekiem bardzo otwartym na innych ludzi, gotowym do pomocy, do współczucia. I jednocześnie ta psychika wskutek powikłań, można tak to nazwać, seksualności, wystawiała go na bardzo poważne próby. Pierwsza próba samobójcza związana była z jego nieszczęśliwą miłością do kobiety. Później, jak wiadomo, w dużym stopniu zdeterminuje jego wewnętrzne napięcie, jego problemy, o których sam niejednokrotnie już w dzienniku prowadzonym po II wojnie światowej od 49 roku do śmierci w 56 pisał w zawoalowany, ale czytelny sposób. Ta seksualność kierowała go ku, ku mężczyznom. Ta miłość homoseksualna była jego tragiczną stroną osobowości. I podobnie kwestia, o której już powiedzieliśmy, to znaczy zmaganie się z tym płaszczem Konrada, który przywdział na siebie, który widziano na jego ramionach, kiedy przemówił po raz pierwszy... 29 listopada 1918 roku pod Pikadorem w kabarecie literackim, który tam się zebrał na Nowym Świecie pod numerem 57. To właśnie skupienie tylu różnych napięć sprawiało, że Leszek Serafinowicz, Jan Lechoń zmagał się całe życie w mocny sposób z wysokim ideałem, który przed sobą postawił. Centrum tego ideału był namiętny patriotyzm. Tradycyjny patriotyzm, patriotyzm orota, można powiedzieć, innego piewcy warszawskiego poezji. Tak jak zaczyna się pierwszy wiersz karmazynowego poematu tego tomu z XX roku w sposób znaczący dla całej drogi duchowej Jana Lechonia, Herostrates. Czyli to będzie w Sofii czy też w Waszyngtonie od egipskich piramid do śniegów Tobolska, na tysiączne się wiorsty rozsiadła nam Polska, Papuga wszystkich ludów w cierniowej koronie. ale właśnie z drugiej strony w Herostratesie są też takie słowa Jana Lechonia, a wiosną niechaj wiosnę, a nie Polskę zobaczę, Jakby odcięcie się od tej tematyki patriotycznej, narodowościowej i wyzwoleńczej. Bo też to jest właśnie część tego problemu duchowego Jana Lechonia. To jest zmaganie się z polskością, ale zmaganie się, w którym zawsze ostatecznie zwycięża Siła przyciągania modelu romantycznego, modelu patriotycznego, bo przecież to wielkie wejście Lechonia do literatury właśnie 29 listopada 18 roku na Nowym Świecie, które w cień zepchnęło innych trzech jego współdebiutantów wtedy, Tuwima, Iwaszkiewicza i Słonimskiego, Wierzyński dołączy dopiero troszkę później, to był Mochnacki, to był ten wspaniały, namiętny no, do szpiku wersu, przeniknięty patriotyzmem obraz twórcy powstania listopadowego, później wiersze o piłsudskim. No, można by w nieskończoność ciągnąć te motywy silnie patriotyczne, ale tak jak pani powiedziała, oczywiście już od tego debiutu, od karmazynowego poematu, od Herostratesa pojawia się przecież ta nuta, no, taka pogodna. Polska już jest, już jest odbudowana, wobec tego cieszmy się życiem i ta radość z życia była niewątpliwie siłą Skamandra. Sam zresztą warto przypomnieć, Lechoń tłumaczył sens Skamandra, dlaczego wybrał tę nazwę, bo to on wybrał tę nazwę od rzeki opływającej Troje, a Lechoń mówił, iż Skamander jak Wisła opływać będzie Warszawę, broniąc wrogom dostępu i dając napój spragnionym. Ta misja poezji jako obrony polskości wciąż jest jednak w tej lechoniowej wizji Skamandra zawarta. Historio, Ty za Pani, że dla Ciebie giną, że dla Ciebie giną chłopcy malowani. Orszaki, dworaki, szum, w ich piór, orszaki, dworaki, szum, historio. pozwalasz wytchnąć ludziom ani wiekom Jan Lechoń i Jarosław Iwaszkiewicz, poeci Skamandra, których drogi rozeszły się po II wojnie światowej, są bohaterami audycji. Opowiada o nich profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Lechoń był, można by powiedzieć, lokomotywą Skamandra. Panowie Iwaszkiewicz-Lechoń nie cenili nawzajem swoich wierszy z tego okresu. Chyba rzeczywiście nie aż tak bardzo cenili nawzajem swoje poezje. Oczywiście stychy debiut Iwaszkiewicza, kiedy ten przybywa do Warszawy, są poezją najwyższej próby, ale poezją bardzo zdystansowaną, bardzo taką artystowską, osuszoną jakby z tych emocji patriotycznych, wychyloną w zupełnie innym kierunku niż u Lechonia. Prolog. Czasem spokojny smęt przez chwilę mi zamąca, jesienny złoty grot zachodzącego słońca. I dusza moja, czując od wiecznych wspomnień echa, do tych świetlanych plam łagodnie się uśmiecha. Na pewno Iwaszkiewicz jest jak najdalszy od modelu neoromantycznego, a wiąże się to także chyba z tym dziedzictwem powstania styczniowego, które zepchnęło jego rodzinę na margines społeczny w pewnym sensie. I zostawiło jakoś w całej twórczości Iwaszkiewicza ten bardzo wyrazisty ślad. Zaangażowanie w sprawy patriotyczne, zaangażowanie heroiczne, rzucenie swojego losu na stos, że użyję tej formułki z pieśni legionowej, to było coś Iwaszkiewiczowi najzupełniej obcego. Coś przeciwko czemu protestował swoją literaturą najmocniej w czasie II wojny światowej w opowiadaniu wyjątkowym, strząsającym wielkim opowiadaniu literacko na pewno, Bitwa na równinie Sedżmur. To jest taki protest przeciwko bezsensowi historii. Historia nie ma sensu, udział w historii nie ma sensu. To jest punkt widzenia Iwaszkiewicza, a może też zasłona dla własnych kapitulacji duchowych, przypomnijmy jego bardzo nieeleganckie uchylenie się de facto od służby wojskowej w dwudziestym roku, zgłosił się na tyle późno do tej służby i to pod ostrą presją swojego patrona, księcia Woronieckiego, u którego służył jako nauczyciel dzieci, zgłosił się na tyle późno, że już w żadnych walkach nie zdążył wziąć udziału w 20 roku. Ktoś może powiedzieć, Lechoń też nie walczył, ale Lechoń, ale Lechoń, Lechoń był w biurze... w biurze prasowym wodza naczelnego podczas wojny polsko-bolszewickiej, więc to jednak miało też swoje znaczenie. Tak, oczywiście. W tym sensie trudno tutaj mówić o tożsamości tych postaw. Widać raczej istotną różnicę. Lechoń angażuje się... A Iwaszkiewicz dopiero, kiedy nakazuje mu jego patron, książę Woroniecki, zgłosić się do wojska, robi to na tyle późno, żeby pojawić się w szeregach, kiedy wojna już wygaśnie. Prawnuczka Iwaszkiewicza, Ludwika Włodek, napisała książkę o swoim pradziadku, książkę zatytułowaną Pra. Sugerowała, że te uniki pojawiały się w życiorysie Iwaszkiewicza, bo na przykład w 68 roku wysłuchał, co mają do powiedzenia członkowie jego rodziny oburzeni tą sytuacją, jaka była w Polsce i wyjechał do Włoch, nie uczyniwszy niczego, jako człowiek jednak o znaczącej pozycji w ówczesnej Polsce. Prawnuczka mówiła nawet, że zmarł przed sierpniem 80 roku, jakby przewidując, że mogą być problemy związane z rozpoczęciem karnawału Solidarności. Myślę, że bardzo trafnie zrobiła Pani coś w rodzaju klamry między rokiem 20 postawą wtedy i rokiem 68, choć to oczywiście nie zupełnie porównywalne wydarzenia, ale w każdym razie takie wydarzenia w historii Polski, które domagały się zaangażowania. A Iwaszkiewicz był po stronie tych, którzy starali się stanąć z boku, starali się pokazać, widzicie to nie ma sensu, to i tak nic nie przyniesie, historia nie układa się w żadną sensowną opowieść, a już historia Polski zwłaszcza. To jest pozycja Iwaszkiewicza, to jest pozycja, którą wyraża także jego w zamierzeniu najambitniejsze dzieło i jedno z najbardziej nieudanych, albo powiedziałbym w dziedzinie prozatorskiej, to była wielka katastrofa, mam na myśli słabej chwały Chwałę, jego kilkutomową epopeję kresowo-społeczno-polityczną, która powstała już po 1954 roku i która układa się raz jeszcze w ten sam wzór, Zaangażowanie w historię nic nie przynosi, choć głos, który się tam pojawia, istotny głos jednego z drugorzędnych bohaterów, ale głos, który wydaje się odzwierciedlać stanowisko Iwaszkiewicza broniące jego decyzji, by jednak zostać w Polsce po 1945 roku, by siedzieć tutaj pod rządami komunistów i odgrywać rolę jak to Rosjanie mówią, swadiebno generała, to znaczy takiej ozdoby, którą się na uroczystościach rozmaitych, oficjalnych pokazuje. I Waszkiewicz był takim swadiebnym generałem kultury perelowskiej, kimś, kto właśnie z tradycji skamandra, z tradycji II Rzeczpospolitej i jej wzlotów literackich, miał teraz przenieść niejako trochę elementu ciągłości, trochę elementu tradycji, splendoru bywania na salonach. I przeniósł, w tym sensie nie zrobił uniku, w tym sensie zdecydował się na tę niezupełnie chlubną rolę. Ale właśnie w przekonaniu, tak jak mówi jeden z bohaterów Sławy i Chwały, że żeby coś zrobić trzeba być w środku. To znaczy trzeba zostać w kraju, trzeba być tutaj, na miejscu. Stąd także dodatkowa jakby linia napięcia między nim, a tymi, którzy wyjechali, wśród nich Janem Lechoniem. Warszawo ma, Warszawo ma, wciąż płaczę gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawa. Ale jednak lata II wojny światowej to dość istotny okres w życiu Jarosława Iwaszkiewicza, okres działania. Jak sam mówił, upadły podstawy państwa polskiego, trzeba było jakoś oprzytomnieć, uwierzyć w trwałość kultury. Sięgnął wtedy... Po pana Tadeusza, i to była dla niego mobilizacja, bo przecież w jego willi znajdowali schronienie i działacze polskiego państwa podziemnego i Żydzi. Zresztą został za te działania uhonorowany później tytułem Sprawiedliwego wśród narodów świata. Myślę, że ten okres perelowski zaczyna się. W momencie, kiedy Polska znajduje się pod okupacją, pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej. Wtedy Iwaszkiewicz oczywiście nie stacza się do roli kolaboranta, ale nie angażując się głębiej w działalność niepodległościową i nikt z tego powodu znów chyba nie powinien mu czynić wyrzutów, odegrał niezwykle istotną rolę jako gospodarz tego wielkiego domu który korzystając z pieniędzy teściów mógł zbudować dla siebie, dla żony w stawisku w 28 roku, uczynił z tego domu istotne schronienie dla wielu, bardzo wielu wybitnych postaci i niekoniecznie wybitnych postaci. Po prostu dla wielu ludzi potrzebujących pomocy, wsparcia finansowego, odrobiny jedzenia, odrobiny spokoju. Przeżycia tych najgorszych dni, najgorszych miesięcy II wojny światowej. Tej roli, tak jak najsłuszniej pani to podkreśliła, Iwaszkiewicz zasługuje na pewno na wdzięczność wielu ludzi. A więc coś rzeczywiście, zostając tu w środku, nie wyjeżdżając na przykład na emigrację w 1939 roku, nie szukając takiej drogi, Iwaszkiewicz coś rzeczywiście w zamian mógł dać tym, którzy kierowali się do niego z prośbą o pomoc i dawał. Ale pamiętajmy o tym, że ta decyzja była związana także z faktem właśnie powodzenia materialnego Iwaszkiewicza, z tym dziedzictwem syna Buchaltera, który się dorobił przez znakomite małżeństwo, który miał bardzo duży majątek dzięki temu. Inaczej niż Jan Lechoń, inaczej niż inni koledzy literaci. Iwaszkiewicz, gdyby myślał o emigracji, musiałby porzucić ten duży majątek, który komuniści potem pozwolili mu także zatrzymać. Po 1945 roku, bo Iwaszkiewicz poczuł się jakby gospodarzem polskiej literatury pod rządami komunistów. Gospodarzem, który chce przechować to, co cenne w trudnym czasie, chce pomóc, nie zdziczyć tej literaturze Całkowicie pod rządami Brutalnych hamów bo tak przecież patrzył na tych pod adresem, których pisywał czasem Peany, tak jak w najbardziej haniebnym chyba wierszu do towarzysza Bieruta z 1952 roku. Przypomnę te strofy, bo one mówią coś o stopniu, no jednak samozaparcia, które trzeba było wykazać w tej kolaboracji z reżimem komunistycznym. Autor subtelnych oktostychów, autor fenomenalnego tomu Lato 1932, Piszę teraz do Bieruta, a kiedy mi ciężko i kiedy się gubię, myślę zawsze o tobie, z dużej litery oczywiście. Wiem, że ty tak samo kochasz Polskę, szeroką i tych prostych ludzi i wiem, że ty rozumiesz, iż los mi przeznaczył pisać wiersze, układać słowa dla Polaków. Mówię ci więc zwyczajne wyrazy, żyj długo, pracuj długo, my ci pomożemy. Pisze Jarosław Iwaszkiewicz do oprawcy dziesiątków tysięcy polskich patriotów. Czy Iwaszkiewicz był konformistą? Tak, na pewno był konformistą. Na pewno nie był człowiekiem odważnym. Ale to słowo nie wystarczy. Myślę, że tutaj kluczowe są słowa, iż los mi przeznaczył pisać wiersze, układać słowa dla Polaków. Iwaszkiewicz usprawiedliwia, uzasadnia swój konformizm, podnosząc go do rangi, można powiedzieć, misji, uznając siebie za kogoś w rodzaju opiekuna literatury polskiej, że to on jest tym, który formuje wysoką kulturę, jaka powinna trwać w Polsce, nawet pod rządami komunistycznymi. To on odpowiada za to, jakie słowa, jaka literatura jest układana dla Polaków. I przyjęcie tej roli czasem przybierające trochę groteskową postać w zapiskach dziennikowych, bo przecież jednym z ostatnich wielkich dzieł Waszkiewicza jest jego dziennik, zawierający nie tylko bardzo ostre fragmenty o charakterze osobistym, związane z jego homoseksualną orientacją, ale także jego przemyślenia literackie. Tam są także często pojawiające się słowa o wyjątkowej roli, o wyjątkowej pozycji Iwaszkiewicza. Kiedy zostaje wybrany Karol Wojtyła na papieża, Iwaszkiewicz jakby stawia się na równi, trochę nawet jakby tak z wysoka poklepując tego dalekiego w Rzymie Karola Wojtyłę, że no teraz będzie miał z kim dźwigać razem ten ciężar odpowiedzialności za wysoką kulturę polską. On tutaj, Iwaszkiewicz w Polsce, a Wojtyła tam w Rzymie. Czy pana zdaniem bilans tej roli, jaką odegrał Jarosław Iwaszkiewicz po 1945 roku jest totalnie negatywny? Myślę, że bardzo ryzykowne byłoby tego rodzaju stwierdzenie. Warto może zastanawiać się nad bilansem pozycji Iwaszkiewicza w historii literatury polskiej. Tutaj jego wymienione już przeze mnie znakomite tomy poetyckie z okresu przedwojennego i ostatnie dwa tomiki poetyckie już u schyłku życia pisane po osiemdziesiątce. To niewątpliwie elementy trwałe w naszej literaturze. Podobnie jak opowiadania, jakiego jego nowelistyka ta przedwojenna z pannami z Wilka, z Brzeziną, czy z okresu wojny wspomniana bitwa na równinie Sedżmur. To są na pewno osiągnięcia najwyższej klasy literackiej. Ale czy ta konformistyczna postawa, czy wiersz do towarzysza Bieruta, czy rola pełna uników funkcji wiceprzewodniczącego, to znów przewodniczącego Związku Literatów Polskich w czasach komunistycznych? Czy tego rodzaju zachowania równoważą się w ogólnym bilansie z tym dorobkiem literackim Iwaszkiewicza? Czy uratowane życie ludzi w czasie II wojny światowej? Czy próby łagodzenia świadectw negatywnych o kolegach literatach, którzy znaleźli się po drugiej stronie politycznej barykady, bo Iwaszkiewicz nie napadał najostrzej na swoich kolegów z emigracji, nawet w procesie natychmiast zorganizowanym po wkroczeniu Armii Czerwonej przeciwko tym polskim twórcom, którzy znaleźli się w Katyniu w roli świadków sowieckiej zbrodni, starał się Iwaszkiewicz nie atakować Ferdynanda Getla, a nawet o Janie Miluskiwskim, rzeczywistym kolaborancie z Niemcami, starał się złożyć świadectwo, które by go w stu procentach nie pogrążało. Bardzo trudno jest ostatecznie o wydanie takiego werdyktu, o jaki prosi mnie pani redaktor. Na szczęście nie czuję się sędzią, na szczęście tego werdyktu wydać nie mogę i nie muszę, ale przede wszystkim warto opisać różne składowe, które każdy z czytelników dzieł Iwaszkiewicza, każdy z tych, którzy zastanawiają się nad kulturą polską w XX wieku, może sam wykorzystać do werdyktu, który zechce wydać. Ten werdykt nie byłby zrozumiały, nie byłby możliwy, gdybyśmy jednocześnie nie przypominali takiej postaci jak Jan Lechoń, jakiego wspaniała, towarzysząca patriotycznemu oporowi przeciwko komunistycznej zarazie. Poezja stworzyła w czasie II wojny światowej i po niej na emigracji. To gorzki chleb emigranta, bardzo często ubogi, żebraczy niemal chleb na emigracji w Brazylii. Krótkotrwałej, a potem od 1941 roku w Nowym Jorku To nie był łatwy los Ale to świadectwo rzeczywiście nieugiętej postawy Jana Lechonia, który razem z Kazimierzem Wierzyńskim Stworzył taki biegun literatury polskiej Tak jak jednym jego biegunem był właśnie Iwaszkiewicz I to co tworzyło się pod patronatem towarzysza Tomasza Czyli Bieruta, a potem towarzysza Wiesława następnego, w cudzysłowie, przyjaciela Iwaszkiewicza. Między tymi dwoma biegunami rozpina się historia polskiej literatury. Myślę, że choć obaj nie cenili bardzo swoich wierszy, choć wypowiadali się o sobie krytycznie, ja może przypomnę złośliwe słowa Iwaszkiewicza o Lechoniu. Znałem dwóch lechoniów warszawskiego i paryskiego. Nie wiem, jaki był amerykański. Z emigracji nie zwrócił się do mnie ani jednym słowem. Pozostał do końca nieprzejednany i bardzo mało rozumiejący to, co się dzieje w kraju. A jego płaszcz Konrada stawał się z czasem płaszczem rydza śmigłego, niestety bez guzików. Lechoń odpowiadał, w pewnym sensie odpowiadał bez złośliwości. W audycji radiowej na falach Radia Wolna Europa wstrzymał się od najostrzejszej krytyki kolegi z Pikadora, kolegi ze Skamandra, raczej więcej gorzkich słów wylał pod adresem Marii Dąbrowskiej i dostał wtedy anonimowo od Iwaszkiewicza, ale rozpoznał tę przesyłkę, bo była adresowana od przyjaciela ze stawiska, Tomik Trębeckiego. A więc jakaś korespondencja mimo wszystko między nimi nawet na emigracji pozostała. Ten punkt wspólny to była literatura, w tym przypadku Trębecki, też zresztą wielki poeta, kolaborant, kolaborant z Katarzyną II. I piękne podsumowanie, myślę bardzo mądre podsumowanie, próba odpowiedzi na pytanie pani ze strony Jana Lechonia o miejsce Jarosława Iwaszkiewicza w naszej kulturze. Pod wrażeniem lektury Czerwonych Tarcz, świetnej powieści historycznej Iwaszkiewicza w 54 roku w listopadzie Lechoń napisał Iwaszkiewicz to świetny pisarz. Gdyby istniał jako człowiek, byłby to wielki pisarz. I gdyby go w gruncie rzeczy obchodziło coś naprawdę poza nim samym i jego wrażeniami. Rzeczywiście ten silny, niezwykle silny egotyzm Iwaszkiewicza, niezależny od dobrych uczynków, które z jego pozycją się wiązały w czasie II wojny i po niej, ten egotyzm jest jakąś przeszkodą chyba w uznaniu Iwaszkiewicza za wielkiego, czyli rozumiejącego naturę ludzką, a nie skupionego tylko na własnym nieszczęściu syna Bohaltera twórczości. Jan Lechoń mógł recenzować dzieła Jarosława Iwaszkiewicza, bo Jarosław Iwaszkiewicz był uważany za genialnego literata, który całość ma od razu w głowie. Natomiast Jan Lechoń zamilkł w tej drugiej dekadzie II Rzeczypospolitej. Był wtedy atasze kulturalnym ambasady polskiej w Paryżu, stąd przez Brazylię znalazł się później w Nowym Jorku. I dopiero ten okres II wojny światowej wywołał u niego tę potrzebę, Pióra, ale nie był to jakiś ogromny worek dzieł literackich, aczkolwiek z tego okresu najważniejsze są jednak jego dzienniki, które mówią o nim, o życiu w Ameryce i o promocji literatury polskiej, miejsca literatury polskiej na świecie, o co bardzo zawsze zabiegał. To krótkie życie, które zakończyło się samobójstwem w 1956 roku, aż można się zastanawiać, co by było, gdyby tworzył dalej. Co moglibyśmy teraz recenzować, albo co mógłby recenzować Iwaszkiewicz? Myślę, że ocena dorobku Jana Lechonia także oczywiście będzie budziła spory i kontrowersje. Myślę jednakże, że jego tomy powstały po wybuchu II wojny światowej, a więc przede wszystkim Aria z kurantem. Wydana w 1945 roku w Nowym Jorku z modlitwą maryjną Matka Boska Częstochowska z Rejtanem. To są dzieła, które będą przemawiały chyba do wyobraźni, do emocji ludzi najpiękniejszym, najczystszym głosem, bo to jest wspaniała syla botaniczna, przepięknie rymowana, tak jak tylko chyba obok Lechonia wcześniej rzeczywiście umiał słowacki poezja. Będzie przemawiała ona tak długo, jak długo będą ludzie, którzy cenią polską poezję romantyczną, którzy cenią polskość, którzy to połączenie polskości z poezją rozumieją i odczuwają. W tym znaczeniu nie uważam, żeby można było ocenić dorobek Lechonia, ten dorobek późniejszy, od II wojny począwszy jako szczupły, nieinteresujący. Ograniczony właściwie tylko do trzytomowych, wielkich dzienników. Nie, jego poezja także ma duże znaczenie. Później te wiersze, które powstaną, takie jak sen Srebrny Salomei, Matejko, Śmierć Mickiewicza to także są niezwykle piękne, poruszające emocje bardzo wielu czytelników do dziś wiersze. Obawiam się, że wiele wierszy Jarosława Iwaszkiewicza, poza wymienionymi przeze mnie tomami, gdzieś zgubiło swoich czytelników po drodze, gdzieś w tym zapatrzeniu we własny pępek autora sprawia, że rozmija się ta poezja tak silnie egocentryczna z potrzebami kolejnych pokoleń odbiorców. Poza, jeszcze raz to podkreślę, czterema tomami szczególnie ważnymi, szczególnie cennymi w moim przekonaniu. A więc y, może nie sama ilość wyprodukowanych wierszy, nie sama ilość wyprodukowanych opowiadań, powieści, bo pod tym względem oczywiście Iwaszkiewicz bije nie na głowę, ale na dziesięć głów Lechonia. Ale to jak wiele emocji, jak wiele uczuć, jak wiele dobrych uczuć może wywołać ta twórczość, ta poezja. To jest także ważne kryterium oceny dorobku porównywanych tutaj dwóch ważnych twórców naszej literatury. Jan Lechoń popełnił samobójstwo 8 czerwca 1956 roku. To była ta druga i ostatnia udana próba. Trwały spory, jakie były przyczyny tej dramatycznej w skutkach decyzji. Głównie mówiło się o samotności, skrywanym lęku przed Polonią z powodu homoseksualizmu, ale na przykład zdaniem Adama Ciołkosza, znanego działacza socjalistycznego i niepodległościowego, była to rozpacz z powodu komunistycznego zniewolenia Polski. Czy można rozstrzygnąć tę kwestię? Nie, takich kwestii myślę, że nie tylko tej, ale takich kwestii nie można rozstrzygać. Bardzo ważnym elementem tej duchowej łamigłówki, przed jaką tutaj stoimy, jest połączenie patriotyzmu Lechonia z głębokim katolicyzmem. A jeśli zderzymy to z praktykowanym przez Lechonia homoseksualizmem, widzimy do jakiego wielkiego wewnętrznego napięcia go to prowadziło. W dzień samobójstwa Dechoń przystąpił do sakramentu pojednania, do spowiedzi Nie wyznając oczywiście zamiaru popełnienia samobójstwa No to pokazuje jakby przed jakimi pytaniami, na które nie znajdziemy odpowiedzi Stoimy w obliczu takiej tragedii ludzkiej Z jednej strony więc mamy obraz rozczaskanego na bruku nowojorskim Z 14 piętra skaczącego Jana Lechonia w czerwcu 56 roku, w czerwcu, od którego zacznie się nowy etap walki o polską wolność w Poznaniu. A potem mamy przed oczami obraz pochowanego wśród państwowych ceremonii w mundurze górnika, bo przyjął tytuł honorowego górnika kopalni Staszic Jarosław Iwaszkiewicz w 80 roku, w przededniu, dosłownie sierpnia, kolejnego przełomu polskiego. Te dwie symboliczne postaci, dwie śmierci w przededniu dwóch polskich przełomów, myślę, że zmuszają wręcz do zastanawiania się nad relacjami między literaturą a historią w Polsce, nad różnymi wyborami, które w tych relacjach Polacy dokonywali. Historia żywa. Bohaterami kolejnej audycji będą prymas Stefan Wyszyński i Edward Gierek. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Audycje cyklu Historia żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik jedynka. Dorota Truszczak. Do usłyszenia.